Ziółka doradzi ci przyjaciółka. Co na co jest, i po co co, do czego, co no i co dom. Ziółka, piziuka to jest lepsze niż pigułka. Ty ziółka bity, Ziuka lub tym się klub. Wypisuj ok, no to trzy, cztery. cztery, start!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 Mam na imię Mariola, jestem mamą dwóch małych brudąców. Od jakiegoś czasu zaczęłam interesować się ziołami i ziołolecznictwem i chciałabym z Wami dzisiaj podzielić się tym, czego zdążyłam się nauczyć od początku mojej ziołowej historii. O, super, właśnie. Dobrze, to powiedz mi... Yy...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 Większość ludzi to jednak łatwiej to idzie do drogerii, butonik. No, ale wiadomo, że efekt nie ten sam, prawda? Bez porównania. Zapraszamy do reklamy.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 <śmiech> no więc pytam ostatni raz, gdzie znajdę polskie podcasty? <śmiech>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 w stosunku 1 do pięciu zrobiony. Podgrzałam ten alkohol. No niestety nie, nie mam termometru, więc nie wiem do jakiej temperatury. Natomiast było to robione ze świeżego ziela glisnika, a było to na, na takie skórne problemy. Można taką trudno gojącą się ranę i po prostu chciałam w ten sposób go tam podleczyć tym. A poza tym oprócz tego... Jaki efekt powiedzmy? Działało. Działało, początkowo, początkowo działało, natomiast problem był w tym, że no na to jest na na, zbyt, na, zbyt, na wódce, to, to szczypało. Więc, więc tak, później tak. szukałam czegoś dalej. Zrobiłam olej żywokostowy, który. O, ja też robiłam. Który niestety był zrobiony ze świeżego korzenia i, i troszkę tam widzę, już taki mętny się zrobił. Taki, nie? Pewnie będzie musiał wylądować w publikacji. Ale to to. Ym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 to one mimo wszystko jednak lubią sobie tam siedzieć dalej udaje im się przetrwać i potem te, te preparaty ze świeżego korzenia żywokostu jednak mają tendencję do się no dokładnie, dokładnie powiem Ci, żywokost taka uwaga tam na przeszłość można dość długo wykopane korzenie sobie przechowywać w piwnicy, podobnie jak z chrzanem tak słyszałam, ja jeszcze tego nie praktykowałam, bo też tak jak Ty zrobiłam sobie olej żywokostowy i też e, intrakt e, żywogostowy też tak samo. Mm -hmm. jak, jak, no, który, które z tych produktów wolisz? Olej czy, czy, czy, czy e, intrakt? No ja z tych, samych, z tych samych względów co ty, to wolę jednak alkoholowy. E, alkoholowy. Galenowe przetwory, tak, no bo tutaj właśnie e, z tych obaw co ty tam masz, to się może popsuć. E,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 sporo i jeden miał takie listki, chociaż to było wykopywane na jesieni, kiedy już one zginęły, posadziłam go i sama się zdziwiłam na wiosnę, że on mi tam rusak, że już mam własny żywokost w liście. Ja mam ochotę na syrop żywokostowy. Na syrop żywokostowy. No ja czytałam, podejrzewam w opracowaniu Ożarowskiego i Jaroniewskiego, że z syropem żywokostowym trzeba, trzeba uważać tam. tak. Jakiś tam tak, coś ja o ja skład, tutaj... po prostu coś w składzie tam było takiego, że trzeba uważać też na, to, na dawkę, jaką się spożywa. Na, wąt na wątroby trzeba uważać, no ale to wiesz, to tak jak ze wszystkim, prawda? No na pewno yy, można sobie tam, że im więcej, tym lepiej stosować te zasady, prawda? Im więcej w czasie, to ja też przestrzegam tej zasady zawsze, jeżeli jest 5 ml, no to jest 5 ml. Ja sobie mogę, nie wiem, no cebuli zjeść trochę więcej, prawda? Czy czosku to też już podrażnić może śluzówkę tu, żeby, żeby sobie tak szybciej wyzdrowić i więcej czosku, prawda? No tak. No wiadomo, no, że w ogólnie został wycofany. No, nie, myślę, że nie, nie. jest też takie, że znowuż tak bardzo groźnym ziołem, myślę, że... No nie, jest oczywiście, że nie. No, groźni to są nieodpowiedzialni ludzie. Tak, tak, tak. tak. Wie, ale jeżeli ktoś ma takie zapędy do samodestrukcji tego po prostu żadne e, ustawodawstwo, ani unijne, hmm. ani e, nie wiem, kurczę, na mocy nawet cara najwyższego nie pomoże, jeżeli ktoś nie ma rozumu, żeby, no... Y, Dużo gorsze specyfiki są w tak? prawda? Żeby można kodeinę kupować w dużych dawkach, czy te przeciwbólowe chociażby, no ale to, powiedzmy nie na ten temat. No, jeżeli chodzi o takie y, ziołowe trucizny, to pamiętam właśnie, jak na studiach nas y, przestrzegali przez, przed glistnikiem właśnie, że jest niebezpieczny, że jest, y, że jest trujący. Natomiast później, jak, jak czytałam właśnie na forum wypowiedzi osób, które stosują preparaty z glisnika, bardzo były zadowolone. Oczywiście to, to jest właśnie to, co mówisz. Między trucizną a lekarstwem to jest różnica tylko w dawce, prawda? Cokolwiek by to nie było. Jeżeli chodzi o ten intrakt z glisnika, to moja mama na początku stwierdziła, że no, nie będzie robić sobie intraktu, bo dostała do mnie suszony glisnik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 I, i zanim jej zdążyła jeszcze wyjść, tylko tak już czuła, że tam się buduje coś, to po prostu nalazła sobie tego intraktu do kieliszka i co chwilę, jak tam przechodziła obok, to maczała palec, smarowała, nie wyszła jej opryszczka w ogóle, także, także no jednak jakieś tam, prawda, widać, że działania też mają. Tak, oczywiście, no, wielokrotnie możemy się przekonać. No masz dzieciaczki, powiedz, e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 że to działa, sporządzony właśnie no, moje dzieci na szczęście aż tak często nie chorują. E, starsza córka ma teraz 25 roku jest miłośniczką cebuli, którą notorycznie masurowo mnie podkrada i sobie zjada po prostu jak jabłko. O, obgryza sobie tą cebulę.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 Mianowicie te zabrane liście babki umyłam, zmieniłam w maszynce do mięsa, zalałam to wszystko wodą, chwilę podgotowałam, rozpuściłam tam potem ten cukier, dodałam trochę też spilotusu i to wszystko się macerowało przez, przez dobę, potem jeszcze raz to podgrzałam, żeby było rzadsze i łatwiejsze do przesadzenia po do butelek. I taki syropek y, moje dzieci nie miały okazji stosować, ponieważ od tamtej pory jeszcze nie zdarzyło się im chorować. Natomiast moja siostra, która y, będąc w ciąży nie chciała stosować takich aptecznych y, specyfików, antybiotyków i tego typu rzeczy, y, została oddalowana przeze mnie flaszką takiego syropku i bardzo sobie go chwaliła. O widzisz, no działa. No. mnie. Trochę też będę musiała, no bo babka z lancetowatej często jest, jest zwykły. Eee, z babki lancetowatej robiłam. Akurat tak się składa, że, hmm. że, że na działce na wsi rośnie dość obficie, Tak samo jak zdarzyło się właśnie, że żywokość strośnie tam sobie sam. Nie musiałam go szukać, on znalazł mnie. Eee, tak Poproszę. i babka mnie znalazła sama. Bo ja zauważyłam, że. Yy... Jak byłam mała, tak mi się wydaje zresztą, że była bardziej popularna yy, ta szerokolisna by była wszędów a teraz wszędzie są cytowate, a tej szerokolisna już jest problem trochę wyszukać, tak mi się przynajmniej nie wydaje. Ja, wiem, ja pamiętam że za dziecka, nie wiem skąd ta wiedza u mnie była, czy ja to gdzieś podsłyszałam, czy to, czy to było po prostu nie wiem, takie zwierzęco-instynktowne działanie, jak obdarłam sobie gdzieś kolano, to przebabkę. babkę yy, Tą zwyczajną babkę właśnie, tę tą ferokolistną przy, przykładałam sobie na, na takie obdarcia. No właśnie, i, i ja to samo ja tak samo. I ta szerokolistna była, a teraz tak szukałam, a tu czy wszędzie była to wąskolistna. no a może to też jest kwestia tego, że więcej roślin udaje się nam już świadomie rozpoznawać w terenie i po prostu nie zwracamy uwagi na, na, na takie, które, które już nam się opatrzyły od dziecka.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 Zaniać słowa, no nie przeciwdepresyjnym ale ogólnie takie poprawiający bo dziurawiec to ma takie spektrum działania, że ho, ho, no wszystko, prawda? Tak, tak, tak, I tutaj zrobiłam, a sobie zrobiłam, też to zostawiłam siostrze, a sobie zrobiłam olej dziurawca i co mnie zaskoczyło, jak kroiłam ten dziurawiec, ja wiedziałam, że on będzie barwił na czerwono, no widzisz, nie mam teraz tego słowa, jaki to składnik to robi, Olej, ale alkohol też był taki piękny czerwony kolor, ale mało tego. Ja to kroiłam na, na desce i od razu był czerwony kolor. To mnie zaskoczyło właśnie w yy, dziurawca, ale też muszę, muszę właśnie zdecydowanie więcej, yy, bo to jest yy, też yy, cały układ pokarmowy, prawda? Tak, tak po, pobudza trawienia, słyszę właśnie dziurawiec. Ja poluję, będę polować na dziurawiec, ale pod kątem zrobienia sobie winka dziurawcowego. Właśnie tak o, na poprawa humoru, lampeczkę, winka można sobie z od czasu do czasu wypić. Mhm, właśnie, w tym teraz takim okresie, no może teraz już on mija, ale ten jesienno-listopadowy, te takie, prawda? No a przesilenie wiosenne to... też może być takie depresyjne, jak ktoś ma skłonności do, mhm. do, do takiego a, obniżenia samopoczucia. Mhm, no tak, faktycznie no mogłybyśmy rozmawiać i rozmawiać jeszcze powiedzmy, chciałabyś coś jeszcze dodać, co w tym roku na przykład e, odnalazłaś e, takiego mm, no co nie sądziłaś właśnie, że znajdziesz, albo co Cię tak zaskoczyło zaciekawiło, albo no, coś jeszcze chciałabyś nam dodać w tym roku jeszcze nic nie znalazłam, bo mamy dopiero w stycznia. A... <głosy> natomiast, ale, natomiast... ale w styczniu w styczniu, sorry, że Cię przerwę Zbiera się jemioły i nie pokrzywy, tak? E, tak, i gliwia z niektórych drzew i też zbiera się właśnie zimą. O, właśnie. E, właśnie, dzisiaj, dzisiaj przychodziłam, widziałam, że sosna już tak jakby wydaje mi się, że ona puszcza te pąki, ale to widziałam w mieście, to najcie. Teraz nie mamy takie ta. zawierowania pogodowe, że była pogoda tu tak wiosenna bardziej jest jak zimowa, więc wszystko, że tak powiem, zaczyna się puszczać już. No, Aha, dokładnie. No, no, dla nas jest na okrągła. A masz, a powiedzmy, masz w domu coś zielarskiego? W domu to ja mam całą swoją szafkę, która kiedyś była apteczką, teraz jest zawalona słoikami i z różnymi ziołami. Większość jest... Przetwory. Jest mhm. Większość to są zioła suszone, kupne. Natomiast jest parę, parę takich moich zbiorów. Jest to właśnie między innymi glistnik, jest to liść brzozy liść maliny, też mam własnoręcznie zbierane, A oprócz tego są to właśnie też, też przetwory. Tak, syropek mam z mniszka z, z sosny, z, kwiatu, z kwiatów męskich sosny. A też to mam. A masz na alkoholu, czy co masz przygotowane? Znaczy to mam syropek, syropek taki na cukrze zrobiony. Tam trochę on jest schrzczony, że tak powiem, wódką. Ale, ale, ale to jest taki syrop, no też właśnie taki przeziębieniowy syrop. Potem... No, ale to z tych męskich kwiatów zasypałaś z cukrem? Męskie kwiaty zrywałam, troszkę igliwia też tam było i skropiłam to spirytusem i potem zasypałam to cukrem, dodałam trochę wody, bo to jest taki jednak no, trochę suchy surowiec, nie ma tam za wiele, za wiele wody w mhm. tych kwiatach, bardzo dużo było w tym pyłku.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 Już trochę był taki rozwinięty. Tutaj to jest m.in. prostata. No i to, co wszystko, co najlepsze w pyłku się znajduje, a w pyłku osób tych i blastych no to już nie ma nic lepszego, prawda? A z pędów robiłam syrop, to tak, jak ty właśnie teraz tłumaczyłam, ale to z pędów robiłam, a nie przyszło do głowy z tych, tych kwiatów męskich. No ja właśnie zrywałam ale kwiaty ja męskie. Yy, miałam, miałam na myśli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 No, a powiedz mi aloes, żyworódka, geranium, anginka, takie rzeczy, nie masz jeszcze? Mam aloes, rośnie sobie bardzo, pomalutku, jest jeszcze taki maciupeńki, natomiast mam um, złoty wąs, który wys wysłała o, mi no, widzisz, halinka, tak, tak, właśnie sobie tak wzięła, to, to tak właśnie myślałam, do jakieś rozmaryny, bazywie, natomiast m, złoty wąs rośnie mi tak bujnie, że już obdarowałam pół rodziny jego dziećmi. Parapet mam cały zawalony kolejnymi wąsikami. No i, hmm. i, i, i stosuję go sobie po trochu. Miał chwilę przerwy, tak, ponieważ... Ja też, jak też mam... No, no, no, no. Miał trochę przerwy, odsapnął sobie trochę ode mnie, jak byłam w ciąży i karmiłam piersią. Bo, bo to jest roślina, której się nie stosuje w ciąży i dla dzieci do lat 12, z tego co wyczytam co, yy, na forum, yy, właśnie na łóżkiewniku. Yy, no, natomiast teraz już się też wezmę za niego dobrze, bo, bo na pewno dobrze mi zrobi. No, oczywiście i to takie duże dużej mocy też mam. Może się Halinka właśnie da namówić, jak usłyszy naszą rozmowę i nam opowiada o złotym wąsie, bo w sumie to jest taka... E, jakby to powiedzieć... To jest, jest, jest górą od złotego wąsa. wąsa. Ja właśnie swojego wąsika też dostałam od Halinki. Bardzo chciałam jej w tym miejscu też podziękować, jeżeli będzie miała okazję nas usłyszeć. Naprawdę. Tak, pozdrawiamy Cię, tak, Halinko. Tak, pozdrawiamy, Halinka, Twój wąsik po prostu spisuje się na medal. Tak, mój też, ja wiozłam, yy, wiozłam 500 kilometrów sadzonki Wąsem. muszę się tam zapytać, jakim tam rośnie, także na wschód bardziej, skąd w sumie złoty wąs yy, przybył do nas, prawda, chyba? Yy, wiesz co, z tego co orientuje się, to nie jest to roślina, która, która jest hodowana w Rosji, on tam gdzieś z jakichś ciepłych krajów bardziej jest, natomiast oni, Rosjanie, wykorzystują go w terapii swojej tam. Bo sobie znaczy, na naturalne jego środowisko może faktycznie nie jest. Widzisz, teraz też nie pamiętam, czytałam wszystko, co się dało przeczytać po polsku. Ale faktycznie e, no, wykorzystują bardzo, bo m, te wszystkie reumatyczne sprawy, kremy, maści, e, zawierają złoty wąs, żywokos na przykład widziałam taką mieszankę. No. To, hmm. Czego u nas nie uświadczysz, prawda? No nie, u nas jest u nie. Nas, Powiem szczerze, że o złotym się dowiedziałam się sporo. Tak właśnie, od, od, Halinki, no po... od Halinki i innych e, zapalenciach e, zielarskich. Tak, tak, dokładnie. A tam, tam po prostu są z tego przetworu, no. Dobrze, to chyba podziękuję Ci już bardzo serdecznie za rozmowę. Mam nadzieję, że to nie był nasz pierwszy i ostatni raz. Jeszcze się będziemy spotykać, nagrywać, bo do powiedzenia na pewno mamy bardzo dużo do przekazania i zachęcimy może tych wszystkich, e, którzy dzielą się z nami tą wiedzą i może zaczną nagrywać swoje podcasty, prawda? Tak, oczywiście zachęcam, zachęcam wszystkich do e, korzystania z dobrodziejstw natury. Naprawdę czasami jest to dużo łatwiejsze e, i w użyciu, i przyjemniejsze. E, no i na pewno też zdrowsze niż stanie w kolejkach w aptece, a potem faszerowanie się chemią i innymi tam konserwantami, które także są do syropów dodawane. Tak, tak. Bezapelacyjnie właśnie przede wszystkim wiesz, co jesz, prawda? Tak, tak. A jeszcze ta radość tego zbierania, prawda? Wychodzisz na polowanie takie. Tak, tak. Jeżeli ktoś lubi spacer, to na pewno też polubi takie lokalizowanie roślin w terenie. Tak, a tego jest pełno, prawda? No, gdzie by się nie, nie obejrzeć, nie trzeba szukać jakichś egzotycznych. Ja czasami pod wpływem powiedzmy jakiegoś artykułu, jak było na przykład z Korą Lapacho, czy tam o Wielkakorze się naczytałam, no, będę zbyt wrażeniem to sobie tam kupowałam, jeżeli cena na to pozwoliła, takie ziółka, ale czytając te nasze zielniki, to ja, ja mam wrażenie, że w naszej, w każdej szerokości geograficznej jest to, co dla ludzi jest potrzebne, prawda? Tak mi się wydaje. Oczywiście, że tak. Tak jak mówią, tak? Trudzy chwalić swego nie znacie. To jest, to jest też trochę tak, takie zioła, y, które są używane przyprawowo często. No, to jest, to jest takie zabijanie ich potencjału. One bardzo, bardzo są y, skuteczne i bardzo pomocne, tak? Nawet przy przyziębieniach. Tymianek, majaranek, tego typu, y, tego typu roślinki. No, majeranek, nie wiem, rośnie, mas też chyba sobie dziko. Wiem, że rozmarę to już jest bardziej taki śródziemnomorski. Mm. Mm. Dokładnie, no no i ja się nie mogę doczekać, nie mogę się doczekać podegrycznika na wiosnę. Bardzo lubię jego smak, ten Młodych Listków i mniszka lekarskiego, który jako dziecko nam mówili, nie dotykaj, bo, bo się otrujesz, bo to białe mleczko jest. Nie? Tak, tak, tak.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 Ktoś jadł, okej, okay, ale tak na wiosnę z tych pierwszych, no się zamiast pozwolić dzieciom zrywać te liście, jeść kwiatki mniszka lekarskiego, prawda, nazwanego niestety mleczem, mlecze jest akurat niejadalne, ale łatwo go odróżnić. Oto o tym. Porozmawiamy jeszcze. Tak, w sensie rozwijam, tak. będzie okazja jeszcze do nagrywania następnych i temat, no, tak, na przykład no, o, o rozróżnianiu czy... yy, roślin, które są do podobne. Dokładnie, dobra dziękuję Ci jeszcze raz serdecznie. Pozdrawiamy wszystkich naszych słuchających. Pa. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Dobranoc. doradzi co na co jest i po co, co, do czego, co no i co do. kabiny, żółka, ten się chlop ten się To na przykład są nowe podcasty jakieś, nie wiem, teraz pojawił się taki podcast e, pod tytułem pod tytułem żeby nie skłamać podcast wiecie co? ja zrzucę okiem na telefon o ziołach taki e, ziołowy podcast Fiony o, taki jest tytuł. Można go znaleźć na podstacji. I słuchałem sobie jednego odcinka. I drugi odcinek zaraz sobie zarzucę na słuchawki. Zapowiada się interesująco. Słychać lekkie spięcie w pierwszym odcinku. Ale cóż, powiedzmy sobie szczerze, któż z nas nie był spięty w pierwszym odcinku? kiedy siedzieliśmy przed swoim pierwszym patyczakiem i próbowaliśmy coś sensownego nawijać i najczęściej, kiedy włącza się rekord, to wyłącza nam się gadka. Taka jest prawda. Zachęcam Was bardzo serdecznie, więc żebyście zajrzeli może na podstację, żebyście zajrzeli do podcastu Fiony. bardzo ładna stronka jest też, fajne kolorki, ładnie wygląda e, ciekawa gadka. Myślę, że będą tam e, bardzo ciekawe tematy. Zdaje się, że e, twórczyni tego podcastu ma wiele do powiedzenia na temat, który zaproponowała, ale póki co e, no, poczekajmy. Poczekajmy, zobaczymy. E, coś być musi do cholery za zakrętem życzę wam e, miłych snów, ciepłych kołderek e, trzymajcie się e, pozdrawiam bardzo serdecznie słuchaliście baru Karola, a mówił do was wasz barman dobranoc